ส o บแปด18การทาความสะอาดบ้านสปรชั่นตันเน่ดอมูสปรชั i นตันเวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็น t ั Dzisiaj jest sobota. W dniu mamy czas. Dzisiaj mamy czas. dniu b ę d z i m y czyszczyć m i s z a n i e Dzisiaj s p r z ą t a m y mieszkanie. Dzisiaj s p r z ą t a m y mieszkanie. d z i s a m czyszczymy m i e s z k a m Ja sprzątam łazienkę. Ja sprzątam łazienkę. Paryża komplom, k ł a m ą r o Mój mąż myje samochód. Mój mąż myje samochód. Dziedzec, s z c z ą rowery. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้บั b l e ย a a อดเลวาค k ิอาต์เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กเด็กที่ j ปรชั่นทายงปคุยเด็กที่ p ปรชั่นทายงปคุยเด็กที่สปรชั่นทายงป Robi porządek na swoim biurku. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Пом k а м л a н г с a и паа, ти т a а к л о a г п e й наи креън сак паа. Я в a л а д а м пранье до пралки. Я вкладам пранье до пралки. Пом гамланг таак паа. Я вешам п р а н ь Wieszam pranie. p o m k a m l a n g r z y p ha. Ja prasuję pranie. Ja prasuję pranie. Na t a n g s o k o p r o k Okna są brudne. Okna są brudne. Pn h o n g s o k o p r o k Podłoga jest brudna. Podłoga jest brudna. Cham Sokopro. Naczynia są brudne. Naczynia są brudne. Kraychet na tang. Kto umyje okna? Kto umyje okna? Kraydurfun. Kto odkurzy? Kto odkurzy? k r a y l a n g j a Pozmywa naczynia. Kto pozmywa naczynia?